Minęła godzina 14. Giganci. Robert Schumann. Andrzej Sułek, dzień dobry tej muzycznej biografii Roberta Schumana, a może bardziej podróży przez rozmaite fazy jego muzycznego życia i twórczej aktywności, które w całym nieuporządkowanym życiu Schumana tworzą w gruncie rzeczy dość dobrze uporządkowaną chronologicznie sekwencję, zamknęliśmy rozdział zatytułowany Dekada Fortepianu. Czas, który w dobrym przybliżeniu da się opisać jako lata 30. XVIII wieku. Dotarliśmy do momentu, który w biografii Schumana nazywany jest Rokiem Pieśni. To rok 1840. Muzyka fortepianowa Schumana, nawet jeśli nie natychmiast, to z perspektywy historii muzyki uczyniła go mistrzem miniatury fortepianowej. Mistrzem ulotnych, skoncentrowanych chwil pełnych uczuć i emocji. Zazwyczaj te miniatury Schumann zamykał w cykle. Jednocześnie to w tej dekadzie fortepianu, patrząc na swoją twórczość i postawę artystyczną z perspektywy życia, no powiedzmy sobie szczerze, niezbyt jeszcze wówczas długiego ani bogatego doświadczenia, Schumann głosił, Przez całe życie uważałem muzykę wokalną za gorszą od muzyki instrumentalnej i nigdy nie uznawałem jej za wielką sztukę. Przychodzi luty roku 1840, a Schumann pisze do Klary, Och, klaro, jakże wielką rozkoszą jest komponowanie na głos, rozkoszą, której zbyt długo mi brakowało. Morgen <śpiewanie> Mit meinem Kummel lieg ich schlaflos, lieg ich wach, träumend im halben Schlummer, träumend wartlich weiter. Organschlich Ich Auf und Frage, pierwsza pieśń z cyklu "Lider Liederkreis op. 24, Ian Bostrich i Julius Drake, będą powracać. Znamy już Szumana na tyle dobrze, by wiedzieć, że stabilność emocjonalna nie była najmocniejszą stroną jego charakteru. I ta cecha, nawet jeśli teraz mówię o niej z odrobiną ironii, była przecież symptomem groźnego fatum, które miało zniszczycielską siłą dotknąć całego jego życia, by ostatecznie doprowadzić je do tragicznego końca. Jakie jest zatem tło biograficzne tego momentu, gdy Schumann od fortepianu, od muzyki czysto instrumentalnej zwraca się ku liryce wokalnej, ku pieśni? Zacznę może od tego, o czym była już mowa w pierwszym odcinku cyklu, że Schumann wychowany był w głębokim szacunku i podziwie dla literatury, że już we wczesnych próbach kompozytorskich pojawiały się pieśni. Nawet więc jeśli uznamy twórczą eksplozję roku 1840, roku ślubu, za rodzaj niemal religijnego objawienia, to przypomnę, już jako student pod koniec lat dwudziestych Robert Schumann skomponował kilkanaście pieśni, z których kilka było inspirowanych jego nieodwzajemnioną miłością do Agnes Karus, żony lekarza i utalentowanej śpiewaczki amatorki, która co istotne podzielała ówczesną pasję Roberta Schumana, do pieśni Schuberta. I mimo iż Agnes Karus mogła satysfakcjonować Szumana pod każdym innym względem, to jako śpiewaczka nie sprawdziła się. W ogóle zdaje się, w tamtym czasie Schumann nie spotkał żadnego wokalisty, który spełniałby jego kryteria i był dobrym wykonawcą jego pieśni. Być może to jeden z ważnych powodów, dla których zarzucił ten gatunek. Zima przełomu lat 1839 40 wróćmy do tego czasu, gdy fortepian ustępuje pola wokalistyce, to w życiu Szumana moment pełen niepokoju, niepewności i kłopotów. Minionego lata w końcu postanowił zwrócić się do sądu o zgodę na poślubienie Klary, z którą był potajemnie zaręczony od 1837 roku. Jak wiemy musiał przełamać nieugięty opór jej ojca Friedricha, a do tego powodzenie, sukces w sprawie wcale nie był pewny. Dochody Schumana były nieregularne. W latach 30. zarabiał więcej z działalności publicystycznej, dziennikarskiej jako założyciel i redaktor Neue Zeitschrift für Musik niż na swoich kompozycjach fortepianowych, z których wiele okazało się po prostu zbyt trudnych dla amatorskiego rynku. Nawet Clara miała narzekać, że jego muzyka fortepianowa jest zbyt zawiła. Friedrich Wig, co dawało mu dodatkowy argument w sądzie, uważał twórczość fortepianową Roberta za niewykonalną. Gdy więc Robert i Klara walczą przed sądem o prawo do szczęścia, muszą zmierzyć się z szeregiem argumentów, które niczym działa największego kalibru wytacza przeciw nim, a głównie przeciw Robertowi, Friedrich Wick. Zarzuca Robertowi ospałość, nieodpowiedzialność, niedojrzałość, dziecinność... Twierdzi, że jest niemęski, a do tego ubogi. Na rozwiązłość i pijaństwo, które także zarzucał Robertowi Szumanowi Wick, możemy znaleźć szereg dowodów w jego dziennikach i korespondencji, ale wątpliwe jest, by w tamtym czasie dało się te dowody przedstawić przed sądem. Schumann po kolei oddala wszystkie argumenty Friedricha, ale proces się przedłuża. W styczniu 1840 roku pisze do Klary Nie możemy zrobić absolutnie nic poza spokojnym czekaniem. I niedługo potem rzuca się w wir pisania pieśni. Oczekiwanie na werdykt sądu ma potrwać pół roku. W tym czasie spod pióra Schumana wychodzi ponad 100 miniatur wokalno-instrumentalnych, z których wiele miało w przyszłości wejść do kanonu pieśniarskiego. Po ślubie, który ostatecznie Robert i Clara wezmą 12 września 1840 roku, powstanie jeszcze przeszło 20 pieśni. Nie potrafię Ci opisać, jak łatwo mi to teraz przychodzi, zwierza się Robert Klarze. To muzyka zupełnie innego rodzaju, która nie musi przechodzić przez palce, jest o wiele bardziej melodyjna i bezpośrednia. Cały Schumann z entuzjazmem rzuca się we wszystko, co stanowi dla niego artystyczną, twórczą podnietę. Wśród tych stu kilkudziesięciu pieśni roku 1840 pojawią się kompozycje do słów Goethego, Eichendorfa, Byrona, Rickerta, także do tekstów własnych Schumana. Pojawią się jego najsłynniejsze cykle i zbiory, to ważne rozróżnienie, poczynając od Liederkreis z tekstami Heinego, poprzez Myrty op. 25, *Frauenliebe Liebe und Leben z poezją Adalberta Chamisso i *Dichterliebe* do słów Heinego. Cykle i zbiory liczące od trzech do nawet 26 pieśni, także pieśni samotne, pojedyncze. Wśród określeń gatunkowych pojawiają się lider, gezenge, romancen, balladen. I tyle tytułem wstępu i kontekstu biograficznego. A ja witam w naszej audycji panią doktor Agnieszkę Chwiłek z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor, to w końcu jak to było? Co sprawiło, że Schumann odwrócił się od fortepianu i skierował swoją uwagę w stronę pieśni? Czy chodziło o znalezienie nowego środka ekspresji? Czy odgrywały tu rolę względy natury emocjonalnej, uczuciowej, a może chodziło o te sprawy najbardziej przyziemne, materialne, o dobre, stabilne źródło dochodu, bo pieśni Szumana w przeciwieństwie do jego utworów fortepianowych, zaczęły się sprzedawać bardzo dobrze. To jest ogromnie, po pierwsze, bardzo ważne pytanie, zupełnie podstawowe. Dlaczego Schumann zakończył czas fortepianu? A po drugie, ta ostatnia odpowiedź, którą odpowiedział pan, jest wydaje mi się też bardzo ważna. Nawet jeśli ta sytuacja no, nie mogła być punktem wyjścia, bo o tym, że pieśni będą się nieźle sprzedawały, zwłaszcza w porównaniu z niektórymi jego dziełami fortepianowymi, no to mógł się o tym przekonać dopiero po pewnym czasie. Ale rzeczywiście, z perspektywy czasu widzimy, że to stało się ogromnie ważnym aspektem tej sytuacji, zważywszy na to, że gatunek pieśni w tych różnych różnych typach uprawiał Schumann mniej lub bardziej intensywnie na przestrzeni lat 40 do początku lat 50. co jakiś czas, prawda? W zasadzie od roku 40 dość często pieśni miał na pulpicie, prawda? Były takie momenty, można powiedzieć, wzmożenia, ale generalnie rzecz biorąc to trwało. Ale wydaje mi się, że są jeszcze inne ważne powody, no i takie, które były pierwotne w stosunku do tego czysto ekonomicznego. Może się wydawać, zwłaszcza z punktu widzenia słuchacza, ja mam takie wrażenie, że Schumann pod koniec lat 30. mógł odczuwać zmęczenie medium wykonawczym, środkiem wykonawczym, do którego w zasadzie się ograniczał. Mógł po prostu być już znudzony pisaniem wyłącznie na fortepian. O tym przecież e, mówi w pewnym momencie klarze. To jest ten list, w którym padają słowa ach, klaro, jaka to rozkosz pisać do śpiewu, zang, od dawna mi tego brakowało. I to jest rok 1840, czyli Schumann jest już w procesie pieśniowym. Można powiedzieć, że pośród twórczości pieśniowej, ale, ale ciągle to jest na no początek jego przygody. Być może, odnosząc się do środków techniki kompozytorskiej, mianowicie do myślenia typami melodyki, być może Schumann był właśnie zmęczony tą dominacją w jego myśleniu melodyki instrumentu, czyli tej mniej śpiewnej opartej na krótkich motywach, czyli tej, która dominowała w przestrzeni poza utworami kojarzonymi z Eusebiuszem, z tym jego typem wyobraźni euzebiańskiej, prawda? I jeszcze ta być może potrzeba zintegrowania tych dwóch swoich stron osobowości artystycznej. To mogło też bardzo silnie w nim narastać. I jeszcze jedna rzecz, czysto życiowe okoliczności, osobiste, mianowicie ta stabilizacja emocjonalna, życiowa, uczuciowa, która w roku czterdziestym po decyzji sądu stała jego udziałem. Poczuł siłę do zmiany, do odejścia od języka, od sytuacji, która no właśnie być może uwięziła go nawet na długo. Pierwsze dwa duże opusy pieśniowe Schuberta to Lider Kreis, opus 24 z tekstami Heinego i Mirty, opus 25. Tam Schumann odwołuje się do wielu autorów poetyckich tekstów i to był ten jego pamiętny prezent ślubny, który złożył klarze, można powiedzieć, w ofierze. Bardzo płomienne wyznanie miłości, bardzo osobisty tak naprawdę głos zakochanego Roberta Schumana. A jak w jego pieśniowym dorobku sytuuje się najwcześniejszy zbiór opusowy, a właściwie cykl, do tego rozróżnienia cykl i zbiór jeszcze przejdziemy. Jak w jego dorobku pieśniowym sytuuje się Lider Kreis Op. 24? To jest jeden z czterech cykli, które powstają w roku 1840, czyli w owym roku pieśni. I tu się pojawia po raz pierwszy zjawisko cykliczności, integralności kompozycji kilkuczęściowej, wieloczęściowej. Czyli można powiedzieć, że mamy do czynienia z przeniesieniem jeden do jednego sytuacji znanej nam, wypracowanej przez Schumana w latach 30. na płaszczyźnie muzyki Fortepianowej. Mit Myrten und Rosen, lieblich und hold, mit duftigen Zypressen und Flittergold, möchte zjedziemy, dies Smofie, den Toten schreien und sorgen meine Lieder hinein. O, könt ich Zwróciłem uwagę, że Liederkreis miał jednego autora poetyckich tekstów, zresztą w ogóle bardzo ważnego w twórczości pieśniarskiej Roberta Schumana, czyli Heinricha Heinego. Mirty to zbiór poezji, zbiór wierszy rozmaitych autorów. Czy ta jednorodność i rozproszenie z drugiej strony są jakąś przesłanką do tego, by rozróżniać cykl i zbiór. Czym w ogóle charakteryzują się cykle, a czym charakteryzują się zbiory pieśni Roberta Schumana? Wydaje się, że sięgnięcie po twórczość jednego poety jest podstawą do stworzenia szczególnie silnego cyklu również na płaszczyźnie muzycznej. W momencie, kiedy kompozytor w tym przypadku Schumann sięga po tomik poezji konkretnego poety i z tego jednego tomiku z reguły wybiera poszczególne wiersze, układa je w całość taką, jaką chce zakomponować, to to jest punktem wyjścia do stworzenia właśnie szczególnie silnie zintegrowanego muzycznie również spójnego cyklu pieśniowego. W przypadku takich całości Opusowych na podstawie poezji różnych twórców, u Schumana działa to myślenie słabiej. Zresztą nie tylko u niego. Podobnie przecież było w przypadku choćby Schuberta. W takim razie, jeśli mówimy o cyklach pieśni Roberta Schumana, jakie stosuje najsilniejsze, najważniejsze narzędzia integrujące? I czy można mówić o podobnym sposobie traktowania? wszystkich jego cykli, czy też za każdym razem on jakoś inaczej rozwiązuje ten problem, to zagadnienie integralności? W przypadku szumanowskiego myślenia właśnie o zintegrowanym cyklu, ma to różne postacie. Oczywiście najważniejsza jest integralność, spójność przebiegu dramaturgicznego warstwy słownej i stosowne umuzycznienie właśnie tych poszczególnych ogniw poetyckiego cyklu, ale można się też doszukać w cyklach z roku 40 ściśle muzycznych, bardzo konkretnych działań, analogicznych do tych, które podejmował w dekadzie lat 30. w twórczości fortepianowej. Na przykład w kręgu pieśni, w Liederkreis, op. 39, do słów Eisendorfa, mamy interwał kwinty, który łączy znaczną część motywiki wokalnej i fortepianowej. Występuje w znacznej części pieśni z tego cyklu, czy to w momentach kluczowych, czy w motywach czołowych, czyli tutaj mamy właśnie ten interwał kwinty. Jak chociażby w siódmej pieśni z tego cyklu Auf Einer Burg, gdzie czytelna sekwencja pustych, opadających kwint przechodzi z prawej do lewej ręki partii fortepianu. Także partia wokalna rozpoczyna się opadającą kwintą. Ondraż Schiff i Peter Schreier. W cyklu Frauen, Liebe und Leben op. 42 mamy z kolei zastosowanie tzw. klamry materiałowej, czyli powtórzenie materiału z pierwszej pieśni w pieśni ostatniej. I tutaj od razu przypomina się oczywiście Beethoven i jego Andy Gelipte, bo to jest dokładnie ten manewr. To posłuchajmy. Tak zaczyna się pierwsza pieśń z tego cyklu. Śpiewa Elina Garancza, towarzyszy jej na fortepianie Malcolm Martino. Zaj in gezeem, to A tak zamyka szuan cały cykl w ósmej pieśni, oddając ostatnie słowo komentarza partii fortepianu. Poza tym w opusie 42 mamy jeszcze na przykład bardzo wyrazistą przewagę faktury akordowej w partii fortepianu. To też silnie integruje przebieg cyklu. Najciekawszym pod względem działań mających na celu zintegrowanie przebiegu, najciekawszym przykładem jest Dichterlibe, op. 48, czyli kolejny cykl dosłów Heinego, czyli poety, który chyba najsilniej, najlepiej inspirował, najmocniej inspirował Schumana do tworzenia wybitnych pieśni. Mianowicie Dominuje w tym cyklu metrum dwudzielne, rytmika trocheiczna, czyli następstwo wartości długa, krótka. To daje taką spoistość i, i płynność, kołysanie, wrażenie kołysania i jeszcze dominuje tutaj deklamacyjna prezentacja tekstu. Owszem, oczywiście pojawiają się pieśni o melodyce kantylenowej, ale ta deklamacja wychodzi na plan pierwszy. Mamy tutaj też integrację motywiczną, motyw trójdźwiękowy, komórkę sekundową i jeszcze jedna cecha bardzo ważna, szczególnie w tym cyklu właśnie, Schumann konsekwentnie stosuje zamykanie pieśni, kolejnych pieśni obszernym postludium, czyli odcinkiem czysto instrumentalnym, w którym wybrzmiewa wyraz, klimat tekstu poetyckiego umuzycznianego w danej pieśni. I to są chyba najważniejsze cechy w warstwie muzycznej tych działań integrujących cykl. Nie ulega wątpliwości, że Dichter Liebe to cykl mistrzowski, drugi do wierszy, do poezji Hajdnego po Lider opus op. 24. Schumann czekał na reakcję poety, na to swoje pierwsze opracowanie jego tekstów, a jednocześnie wertował wnikliwie Buch der Lieder, dokonując spośród zebranych tam wierszy wyboru bardzo osobistego. Wydaje się, że w Dichterlibe Schumann znalazł w końcu sposób, by wyrazić uczucia żarliwości, zwątpienia, ale także rozczarowania. To wszystko, co wypełniało jego serce i umysł, gdy czekał na wyrok sądu i zgodę lub nie, na ślub z Klarą. Według muzykologa Rufusa Holmarka w Richter op. 48 Schumann chciał stworzyć obraz poety i jego ukochanej. Dlatego świadomie dokonał takiego wyboru, by pominąć te wiersze Hajnego, które mogłyby przedstawić jego dziewczynę, jego ukochaną, jako kapryśną płytką osobę obdarzoną wprawdzie zewnętrznym cielesnym pięknem, ale pozbawioną duszy. Miał więc ten cykl mieć pewne przesłanie autobiograficzne, miał być poetycko-muzycznym obrazem miłości romantycznej wyidealizowanej. Wielu krytyków czyniło z tego powodu Schumannowi zarzut. Uważano, że ten obraz zakochanego poety jest ucukrowany, a poezja Hajnego tak naprawdę wykastrowana i odarta ze swych wielowymiarowych znaczeń. I tu znowu odwołam się do Pitera Ostwalda i jego biografii Schumanna pisanej z perspektywy znawcy ludzkiej psychiki. Jeśli słowa Holmarka przyjąć za dobrą monetę, pisał Ostwald, to potwierdzałoby wrażenie, że Schumann miał obsesyjną skłonność do ukrywania wrogości wobec kobiet w ogóle, a w szczególności do Klary. Cykl liczy 16 pieśni. Trzynasta, i hab im traum geweinet, czyli Płakałem we śnie, odzywa się echem dawnych, dziecięcych wspomnień Schumana, a może jego obaw przed porzuceniem. Można się domyślać, że nieświadomie utożsamiał ewentualną utratę Klary z utratą matki wtedy, gdy oddała go pod opiekę pani Rupius. Płakałem we śnie. Śniło mi się, że leżałaś w grobie. Śniło mi się, że opuściłaś mnie. Śniło mi się, że nadal jesteś dla mnie dobra. Obudziłem się, a łzy płynęły mi z oczu. Kiedy patrzymy na umuzycznienie tego właśnie tekstu, spostrzegamy kilka interesujących rzeczy. Po pierwsze, zupełnie odmienne umuzycznienie trzeciej zwrotki, które nakazuje doszukać się w tekście różnicy między tymi snami, ich przełożeniem na rzeczywistość. W warstwie muzycznej niezwykle ciekawa sprawa, jak to jest różnicowane, mianowicie Dwie pierwsze zwrotki to tak naprawdę dialog między solową, nieakompaniowaną partią wokalną i później solowymi komentarzami fortepianu następującymi po tych fragmentach czysto wokalnych. Sytuacja zmienia się w trzeciej zwrotce. Współwystępowanie wreszcie dopiero w trzeciej zwrotce obu partii, wokalnej i instrumentalnej, pokazuje, że w tym odcinku, w finale tego tekstu, chodzi o coś zupełnie innego, że sytuacja zmienia się o 180 stopni. Wydaje się, że muzyka mówi tutaj wszystko. Jeszcze jedną pieśń z op. 48 wyróżniłabym specjalnie. Pieśń Ein Jüngling Liebt ein Mädchen, czyli Młodzieniec kocha dziewczynę, która to pieśń jest znakomitym przykładem estetycznej kategorii romantycznej ironii którą to kategorię Schumann poznał jeszcze pod koniec lat dwudziestych, czytając jeden z tekstów Jean Paul'a, mianowicie jego podręcznik estetyki, for Estetik*. Najprawdopodobniej właśnie ta lektura podsunął myśl, aby właśnie zastosować, spróbować w ten sposób zinterpretować tekst hajnego. właśnie ironicznie. Ironicznie to znaczy stosując środki zupełnie nieadekwatne, oderwane od tego, co niesie ze sobą tekst poetycki. Jest w nim mowa o tym, że młodzieniec kocha dziewczynę, dziewczyna kocha innego i na złość temu chłopakowi, podmiotowi lirycznemu wychodzi za mąż, za kogoś innego. Taka demonstracja obojętności. Na koniec mowa jest o tym, że kto doświadczy takiej sytuacji, takiego odrzucenia, to łamie mu serce na dwoje. No i warto przysłuchać się, jak Schumann umuzycznia ten właśnie tekst mówiący o największym chyba dramacie romantycznym, jaki możemy sobie wyobrazić, czyli o dramacie nieodwzajemnionej miłości. Wspierane poezją Heinego Schumann uchwycił tragiczny nastrój rezygnacji, pogrążenia w śmierci. Takich symbolicznych znaczeń można doszukiwać się w słowach ostatniej pieśni. Te stare, groźne pieśni te koszmary, pochowajmy je w ogromnej trumnie, większej niż beczka piwa z Heidelbergu i dłuższej niż most w Moguncji. Dwunastu olbrzymów musi zatopić tę trumnę w morzu. Czy wiesz, dlaczego ta trumna jest tak wielka i ciężka? Zawiera moją miłość i ból. Na koniec cyklu Dichterlibe można powiedzieć w jego kodzie: pianista pozostaje sam sobie. Solo. Śpiew ucichł, co wywołuje niesamowity efekt, tak jakby kompozytor zwierzał się ze swych uczuć fortepianowi, który był jego powiernikiem przez minione 10 lat. A może jest też tam przeczucie samotności? Świadomość, że ich miłość znajdzie kiedyś swój kres, a jedno będzie pozostawione bez drugiego. I myślę, że można bez nadmiernej emfazy powiedzieć, że obecne jest tam całe ludzkie życie. Schumann powiedział kiedyś, że wszystko co dzieje się na świecie ma na niego wpływ. Polityka, literatura, ludzie. Przemyśliwam to wszystko na swój sposób kontynuował, a potem musi to znaleźć ujście w muzyce. Chyba w żadnej innej jak w tym cyklu pieśni, którego teraz posłuchamy w wykonaniu Jana Bostridża i Juliusa Drake'a. haben die Pfade, die feine, die reine, die, alte, die alte. viu? Das Herz auch bricht ich sah dich hier ja im Traume und sah die Nacht in eine Der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Das Mädchen nimmt aus Ärger den ersten besten Mann, der ihr in den Wickel laufen. Der Jüngling ist übel dran. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu und wem sie just passiert das herzens achte auf und die tränen flossen Allnächtlich im Traume sehe ich dich und sehe dich freundlich, freundlich grüßen und laut auf einen stürzt ich mich zu deinem. I'll tell you to Lieden, die Träume bes und ab, die Last und Jäf begraben, holt einen großen Sarg. Hinein lieg ich gar manches, doch sag ich noch nicht was. Der Sarg muss sein. Dick. Auch muss sie sein noch länger als wie zu meinst die Brücke und holt mir auch zwölf Riesen die müssen noch stärker sein als wie der starke Krieg. Oh no. To byli Ian Bostrich i Julius Drake w fenomenalnym wykonaniu cyklu pieśni Dichter Liebe Roberta Schumana. O ile można przyjąć, że Dichter Liebe prezentuje punkt widzenia i odzywa się głosem mężczyzny, o tyle Frauenliebe Liebe und Leben to spojrzenie na miłość i życie z perspektywy kobiecej. Ten cykl op. 42 zaczął powstawać w czasie, gdy szala w procesie z Friedrichem Wickiem zaczynała się przechylać na stronę Schumana. Pieśni, które zrazu wydają się panegirycznym uwielbieniem mężczyzny przez kochającą go kobietę. Z drugiej jednak strony odzywają się tam też jego obawy. Obawy związane z wkroczeniem w nową życiową rolę i sytuację małżeńską u boku ukochanej kobiety. W cyklu zatytułowanym Frauen Liebe und Leben Schumann przedstawia kobietę wychwalającą zalety swojego kochanka. Kiedy go widzę, wydaje mi się, że jestem ślepa. Tak brzmi tekst pierwszej pieśni – po której kobiecy podmiot liryczny składa hołd dla niego, najwspanialszego ze wszystkich, tak łagodnego, tak cudownego, dla jego pełnych miłości ust, jasnych oczu, czystego umysłu i niezłomnej odwagi. Mamy tu jeden z najbardziej ekstatycznych wybuchów w twórczości Szumana. Następna pieśń wyraża jednak zwątpienie. Kobieta nie może uwierzyć. Chyba mi się to śni, o dajbym umarła we śnie bezpiecznie wtulona w jego piersi. Uspokaja ją dopiero pierścień zaręczynowy. Zaczyna zdawać sobie jednak sprawę, że wkrótce pojawi się dziecko, które trzeba będzie karmić. Ale tylko matka wie, co znaczy kochać i być szczęśliwą. O, jakże mi żal mężczyzny, który nie może zaznać macierzyńskiego szczęścia. Ale i ten cykl kończy się tragicznie. Surowy, okrutny mężczyzna zasypia śmiertelnym snem. Porzucona kobieta widzi, że jej świat jest pusty. Gdy kochałam, żyłam. Teraz już nie żyje. Schumann z pewnym niepokojem zaczął sobie zdawać sprawę, że gdy sąd orzeknie na jego korzyść, stanie w obliczu nowych obowiązków rodzinnych, co może stanowić konflikt wobec jego dotychczasowego trybu i sposobu życia. A więc pieśni roku 1840 wydają się także orężem walki Szumana z jego własnymi obawami, lękami i demonami. Panie doktor, czy w tym dorobku pieśniowym roku 1840 wskazałaby Pani jeszcze jakąś pieśń, która jest dla Pani szczególnie ważna? Jako pierwszą wskazałabym pieśń Mondnacht z opusu 39, czyli Noc Księżycowa. Znajdziemy w tej pieśni bardzo ciekawe zjawisko. Mianowicie Schumann powtarza tutaj taki specyficzny manewr, gest kompozytorski, który stosował w twórczości fortepianowej lat 30. Pamiętamy tam, były sfinksy czyli takie kody literowo-muzyczne, które spajały cały cykl. Były wariacje abek, opus I. A w przypadku właśnie owej pieśni Mondnacht mamy motyw muzyczny składający się z dźwięków ehe opadających w basie, które tworzą słowo w języku niemieckim słowo eje, czyli para, w domyśle para kochanków. I ten motyw przewija się, powtarza się kilkakrotnie właśnie w pieśni Noc Księżycowa, która zaczyna się tekstem. To było tak, jak gdyby niebiosa całowały ziemię. No i właśnie co kilka taktów pojawia się w basie to następstwo EHE, czyli EJE, EJE, EJE. Pieśni Mondnacht z op. 39 z cyklu Liederkreis słuchaliśmy Petera Schreiera i Andrasza Schiffa. Tak jak rok 1840 był rokiem pieśni, tak rok 1841 stanie się dla Schumana rokiem utworów orkiestrowych. Za tydzień będziemy więc rozmawiać o twórczości symfonicznej i kameralnej Roberta Schumana. A ja dziś dziękuję już Państwu za uwagę. Dziękuję również pani dr Agnieszce Chwiłek z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. I zapraszam za tydzień. Andrzej Sułek, do usłyszenia. Autopromocja.